Cześć, mam na, <śmiech> mam na imię Kamila, jestem alkoholiczką i bardzo, naprawdę mi jest miło i się denerwuję i że mogę podzielić się swoim doświadczeniem. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Yy, no, krok czwarty. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. Jak pierwszy raz to usłyszałam, to w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. I moja sponsor, moja sponsor powiedziała mi yy, tak fajnie, że Krok pierwszy, drugi, trzeci, to jest, ty, ty, nie, ty nie możesz, on może i pozwolę mu, nie. I na kroku trzecim, jak ja już oddała, jak ja już pozwoliłam sile wyższej wejść w moje życie, to teraz trzeba było coś zrobić. W kroku czwartym, moja sponsor powiedziała mi, że będzie to ciężki krok, w tym sensie, że on mnie wyzwoli, ale on mnie bardzo zaboli. To ona mi tak powiedziała ja już jeszcze nie, nie wchodząc na program, bardzo dużo opinii słyszałam o tym kroku, że jest to ciężki krok. I nawet sponsor mi powiedziała bardzo ważną rzecz, że jak będę robiła ten krok, będę rozpisywała swoje urazy i swoje wady charakteru, żebym z podwojoną siłą, siłą właśnie się modliła, nie ustawała w sugestiach, bo bardzo dużo ludzi się po prostu wykrusza przez właśnie lęki, strach, przez upór i przez wszystko. Więc ja już na samym wstępie byłam wystraszona. I moja sponsor powiedziała mi, że mam 6 tygodni na zrobienie tego kroku. No więc ja, jak ja to usłyszałam, że 6 tygodni, półtora miesiąca, no to już z, zrobiło, zrobiła mi się uraza do mojej sponsor. I oczy, oczywiście nie powiedziałam, ja, po, ja potem jej to powiedziałam, ale z początku mówię. No Jezu, ile ja będę się działa na tym programie, czemu półtora miesiąca, nie można tego napisać szybciej, kurde, co ja mam tam, ja mam tam wypisy, wypisywać, bo tak bardzo mi zależało właśnie ten program przejść jak najszybciej i w ogóle. Ale ten krok w gruncie rzeczy mi bardzo też odpowiadał, no bo jak ja usłyszałam, że ja mam się zająć sobą, bada, badaniem siebie i mam wypisać wszystkie urazy, co mnie w życiu zabolało, zasmuciło, z czym się czułam źle. Co pamiętam, jak byłam małą dziewczynką. Wszystko mam to wypisać właśnie na kartce. Więc mi to bardzo pasowało. Mówię, no to, no to teraz wypiszę wszystko, co mnie boli. No i ja, ja musiałam się bardzo cofnąć właśnie do, do dzieciństwa. To co, to, co wszystko pamiętałam. Ale jeśli chodzi o wypisywanie moich wad charakteru, no to już nie było tak miło. I pamiętam, jak przez te sześć tygodni. Z początku miałam taki zapał, a potem gdzieś on zniknął. Potrafiłam tydzień na przykład rozpisywać wieczorami sobie po godzinie, po dwie te wszystkie urazy, ale zostawiałam puste miejsca na wady charakteru. No nie mogłam w ogóle ich, w ogóle jak gdybym nie, nie mogła ich rozpoznać, w ogóle no ciemna dziura. I moja sponsor dała mi taką tabelkę właśnie z tymi wadami. Ja w ogóle nie kojarzyłam, co to jest egoizm, egocentryzm, samolubstwo z czym się wiąże, bo ja zawsze myślałam, że jestem taka fajna, że moje, w, w ogóle, że moje wady to jest spóźnianie się, albo lenistwo, albo to, że zaczynam coś i nie kończę. Ja całe życie, a mam 40 lat, całe życie tak myślałam. I ja zostawiałam pustą rubrykę i bardzo też na tym kroku było coś takiego u mnie, że ja po tym tygodniu zrobiłam sobie dwa, dwa tygodnie przerwy. W ogóle nie podchodziłam do tego zeszytu i on po prostu sobie tak leżał. I ja codziennie wieczorem, jak gasiłam lampkę, to on tak sobie leżał i ja tak na niego patrzyłam. Zawsze miałam coś innego do roboty, żeby tylko wejść w ten zeszyt i rozpisywać. A jak patrzyłam na ten zeszyt, to, to pojawiały się takie dziwne uczucia wewnątrz mnie, Bicie serca, lęki, zimno, gorąco. Nie, nie wiem, po prostu takie, takie miałam uczucia. Dzisiaj wiem, że do tego kroku, już teraz wszystko wiem, dlaczego sponsor właśnie kładła nacisk i z doświadczeń innych alkoholików wiem, dlaczego tak bardzo ważne było nie odstawać od sugestii, modlitw, medytacji, czerpać tą siłę właśnie czerpać tą siłę od, si od siły wyższej, tą odwagę i yy, tą odwagę i yy, żeby po prostu wziąć się za to i napisać to, bo ja w ogóle nie byłam odważna, ja miałam takie lęki, ja w ogóle nie chciałam stanąć w prawdzie, że ja, że ja mogłam być też taka okrutna. No i wszystko zwlekałam, zwlekałam, minął miesiąc i już wiedziałam, że termin się zbliża, no i oczywiście trzeba było się za to wziąć ale każdego dnia robiłam sugestie, modliłam się o tą gotowość, żeby wziąć ten długopis i pisać to. No i stało się tak, no wiadomo, wiadomo że napisałam to wszystko, te wszystkie, wady, te wszystkie swoje wady charakteru, było mi bardzo ciężko, bo ja całe życie od dziecka byłam taką ofiarą, zlęknioną, dla mnie na przykład, jak ja y, zamknęłam sobie oczy i tak cofnęłam się do, y, jak miałam, nie wiem, 8 lat i urazy miałam do siostry, bo dostała od moich rodziców na przykład zabawki z Warszawy. Nie wiem, tak mi to utkwiło w pamięci, że ja napisałam tą urazę, że miałam do niej. I ja nie mogłam tego zrozumieć, co ja takiego źle zro... jakie ja, Jaki ja popełniłam błąd na przykład, nie że moja siostra y, tak, y, tak nie chciała się ze mną dzielić tymi zabawkami, trzymała taki dystans do mnie i ja nie mogłam tego zrozumieć. Albo na przykład, że mama moja, miałam urazy do mamy, że nigdy mnie nie przytulała i już od razu sobie wkręciłam, że mnie nie kochała, a jak mnie nie kochała, to ja szłam płakać, a jak płakałam, to się izolowałam od dziecka, byłam taka skryta. po tym jak dorastałam, stawałam się nastolatką to szukałam gdzieś tej akceptacji u koleżanek. Czym ładniejsza koleżanka, no to zaraz we mnie się budziło takie, gorąco, to już od dzieciaka, gorąco, że, że chciałam jej dorównać. Szuka, szukałam, zawsze się czepiałam ludzi, którzy mi imponowali. Już byłam zła na nią, bo jest ładniejsza, bo ma ładniejszy plecak, bo pochodzi z bogatej rodziny na przykład, bo jej, bo jej mama poz, pozwoliła jej zostać w domu, a moja mama zawsze kazała mi chodzić do szkoły, bo miałam też takich znajomych właśnie. I, i, to, i to tak pielęgnowałam właśnie od dziecka. Także ja dzisiaj wiem, że ja, ja te wady zawsze miałam, że ja te wady zawsze miałam, że to jak ja, jak ja mm, nie piłam parę tygodni, to mi się wydawało, że jak ja przestanę pić, to, to wszystko zniknie, że ja się tak naprawię, że to wszystko było przystopicie, że jak ja piłam, to ja taka byłam wredna, to ja byłam taka złośliwa, to ja się nie odzywałam, bo wszyscy mnie denerwowali, wszyscy chcieli źle dla mnie, ja, ja taka, taka wiecznie poszkodowana, że co wszyscy ode mnie chcą, przecież przecież chodzę do pracy, posprzątane i się śmieję, i jestem zabawna, a to, że to, że, nie, nie wiem, wypiję sobie drinka, czy wieczorem zamknę się w pokoju i puszczę sobie głośną muzykę, no to co oni ode mnie chcą? No przecież mam dzieci, mam rodzinę, mam wszystko, nie? No i, i, i tak było od dziecka. No i ja od dziecka sobie te właśnie problemy sama stwarzałam. Teraz ja to widzę, nie? No i, i co? I sobie tak, t, t, i takie sobie maseczki przykładałam na twarz. W ogóle to nie jest moje słowo mask, maska, no a, ale tutaj no, trzeba stanąć w prawdzie, no, normalnie mask, maska za maską, maska za maską. No i ja sobie tak do, do, dorastałam, ciągle pogłębia, pogłębiając się w tej poczuć, poczuciu takiej, w, poczuciu, w niskim poczuciu wartości. Ja sobie wkręcałam, że jestem gruba, że jestem głupia, że po co ja się będę wypowiadać. Zawsze się tylko potrafiłam uśmiechnąć, nic nie powiedzieć. Po, po, cały czas czułam taką pustkę w środku i czułam się strasznie niekochana i za to wszystko obwiniałam moich rodziców, bo mnie nie przytulali, bo, bo, bo tata wiecznie był w pracy, mama wiecznie krzyczała, mama ciągle coś ode mnie chciała I, i, ja te, i ja sobie pierwsze co zaczęłam już uciekać, coś co mogłam kontrolować, no i ja jako dziewczynka uciekałam sobie wiedzenie, jedzenie. Tak się odchudzałam, że wylądowałam w jednym szpitalu, Potem, żeby wszystkim pokazać, przypodobać się, pokazać się, że już na przykład jem, że jestem zdrowa, popadłam w drugą chorobę, zaczęłam wymiotować. Potem, jak wróciłam z następnego szpitala, popadłam, już, miałam, już dorastałam, zaczęłam, zaczęłam szukać poparcia, aprobaty w religii. I ja byłam świadkiem też Jehowy, nie obrażając nikogo, nigdy nie dam sobie złego słowa powiedzieć na nic. Na, na nich. I ja sobie tam dorastałam i ja tam czułam się super wyjątkowa, że, i, że w, jestem w centrum interesowania, że Kamila, taka fajna, y, tak sobie super ra radzi, że ta tak fajnie y, się w tej religii spełnia, że tak wierzy w Boga. Mi to strasznie odpowiadało, ale w głębi duszy ja byłam strasznie zakompleksiona. Wiecznie chciałam dorównać, gdzieś się dopasować zawsze. Wiecznie, Nie. I, i, I co? I potem oczywiście w, potem zostałam wykluczona z tej religii i zaczęło się obwinianie, że, że to nie jest moja wina, że ja dorastam. Na wszystko zawsze miałam odpowiedź, zawsze się usprawiedliwiałam. Nie? I, tak, I tak dorastałam sobie, potem gdzieś się rzuciłam w wir papierosów, dyskotek, chłopaków, potem e, szybko bardzo zaszłam w ciążę. Potem wyszłam za mąż. Potem się lekko uspokoiłam, ale wpadłam w hipochondrię. To mi przynosiło ulgę. Te lęki. To, to wszystko. No po prostu no niesamowite, ile ja tego nawarstwiałam przez tyle lat w sobie. I, i zawsze byłam uparta. Z nikt mnie nie zrozumie. Z nikim nie porozmawiam. Zawsze ja sobie dam radę. Ja sobie poradzę. Potem w 2006 wy, wyjechałam do y, Anglii. Było niby wszystko w porządku, praca, dom, ekstra. Zaczęło się od imprez, i na imp od imprez, y, picia weekendowe, co było, co, co było wtedy w porządku, jakby się wydawało z zewnątrz, jakby ktoś nie patrzył. Ale te, te maski coraz to nowsze zakładałam. Wtedy mi rosło poczucie wartości na te weekendy, jak mogłam wypić, ugościć znajomych, ubrać się ładnie. Y, po prostu słychać mnie. Słychać mnie? Tak? Kurczę, przepraszam, no. No, no, i, no i co? I tak, I tak właśnie zaczęły się moje w sumie początki z alkoholem. Takie nawyk weekendowy. Co, je, co jeszcze nie było kontrolną taką lampką dla mnie? I po, po długim czasie, nawet nie pamiętam już teraz, żeby nie kłamać, naprawdę nie pamiętam, jak to wszystko szybko zabrnęło. Ale tak sobie właśnie żyłam od weekendów do weekendów. Poczucie wartości mi rosło. Wydawało mi się, że jestem taka super, że, że wszystko jest w porządku, ale ca cały czas byłam ciągle za zakompleksiona, ciągle za czymś biegłam. I naprawdę, naprawdę nie wiem, kiedy to wszystko wypadło spod kontroli, jak się tak strasznie uzależniłam i po prostu e, od, pięciu, od, pięciu, pięć lat, e, od pięciu lat st st st strasznie Zamknęłam się w sobie, zaczęłam się izolować w pokoju, za, zaczęłam pić sama, przestałam wychodzić do ludzi, już, już przestało mnie to cieszyć, że się ładnie ubiorę, że jestem taka wesoła, już wolałam sobie być sama w pokoju, przez to, że nigdy też nie miałam pieniędzy, bo nie dosyć utrzymywało się dom, to jeszcze musiałam skombinować na alkohol, no to nie chciałam się dzielić tym alkoholem, chciałam, wolałam sobie zostać w pokoju i użalać się nad sobą. I w tym te moje wszystkie, te wady moje, nie? Jakie miałam, stałam się strasznie samolubna. Nie chciałam nikomu poświęcać czasu, bo ja myślałam, że kiedyś samolubstwo, jak, jak nie dam, jak nie, dam komu, nie podzielę się cukierkiem, to takie właśnie z dzieciństwa, nie? Albo nie pożyczę koleżance bluzki, nie wiem, pieniędzy, czegoś, ta, takie rzeczy. A tu się okazuje, żeby głęboko w siebie zajrzeć, nie? Że ja byłam tak, na takim poziomie samolubna, że ja nie chciałam czasu spędzać ze swoimi dziećmi, z nikim, ja wszy, wszystkimi poniewierałam, a jak już, jak, jak, jak byłam pijana, strasznie ubliżałam, byłam s -s straszną osobą, wszystkie te moje wady wszy, wszystko to, co się działo wokół mnie, wszystko zaczęłam wyolbrzymiać, straciłam całkowicie równowagę, I dosyć, że kontrolę nad alkoholem, to równowa równowagę emocjonalną, mi, mi, mi, jak ktoś powiedział, Kamila, uspokój się, już atakowałam, już, tak? Ja mam się uspokoić, ja mam się uspokoić i co? Ubrałam buty do sklepu i ja ci teraz pokażę i piłam. I komu so krzywdę robiłam? Sobie robiłam krzywdę, nie? I y, po prostu, y, co chciałam powiedzieć? No i, i, i tak to się stało, że po prostu stałam się y, potworem y, przez, y, przez topicie, przez y, mój egocentryzm i teraz jak patrzę z, y, z perspektywy czasu, to jak wypisywałam te swoje urazy, wypisywałam wady, to ciągle było ja. Ja byłam samolubna, ja byłam, ja byłam egoistką, ja byłam arogancka, ciągle tylko ja, ja, ja, nie? I ten krok, ja z początku tego, ja, ja tego z początku nie widziałam, bo tego było trochę dużo. Ja myśl, ja, ja jak rozpisywałam te swoje wady, to ja wiem, że, że ten krok na, uczy mnie bardzo dużo, bo on, on mi pokazał, że dobrze, ja mam, ja mam te wady, jest ok, ja się, ja się z nimi już urodziłam, ja strasznie już potem pojechałam jeszcze przy alkoholu, strasznie rozchuśtałam te moje wady, do tego stopnia, że tylko ja się liczyłam, nikt po drodze się nie liczył, nie? I ja teraz musiałam zobaczyć w tym kroku, że że na przykład moja mama, do której miałam straszny żal i wydawało mi się, że to właśnie przez nią taka jestem, że ona, mnie, że ona mnie na przykład nie przytulała albo krzyczała na mnie dobrze. Ja w tym kroku musiałam zobaczyć, że dobrze, moja mama taka była i ja nic na to nie, nie poradzę. To, że ona na mnie krzyczała, to na tamten czas ona dla mnie chciała dobrze. A że, że wiem z historii mojej też rodziny, że moja babcia, mama mojej mamy też, nie, te, też zgotowała horror mojej mamie, ja to dzisiaj widzę i mam do, do niej, ta, mam dla, dla niej otworzyłam takie serce, potrafię to tak wyrównać, że ona ma wady i ja mam wady, ale, ty, ale że, że ja jestem egocentryczką, ja jestem egoistką i tylko myślę, myślę, myślę o sobie, to ja, to ja wszystko zrzuciłam na tą mamę, na te wszystkie osoby, które wypisałam w tych moich w kroku czwartym. I teraz e, i teraz, e, ja cały czas jestem jeszcze na programie i codziennie się uczę. Jest to dla mnie na przykład bardzo, bardzo ciężka praca. I bardzo ciężka praca jest pracować nad swoim charakterem codziennie. Nie tylko wypisać, odłożyć to w kąt i, i, i nie wiem. Żyć trzeba, ale cały czas ja obserwuję, cały czas zastanawiam się że już straciłam wątek oczywiście, ale chciałam powiedzieć, że czwarty krok to jest taki nowy sposób życia, nie? żeby spojrzeć na drugiego człowieka z sercem I, i, i to, że ktoś ma wady, to żeby też wiedzieć, że ja też mam te wady, czyli taki, tak spojrzeć jak w lusterko, że jak, u mojej, jak na przykład u mojej koleżanki denerwuje mnie, że ona Y, y, y, nie wiem, obgad, obgaduję, że obgaduję, no ja też obgaduję i ja na tym się złapię, no i jak ja się na tym złapię i robię, i robię to ciągle świadomie, to ja nie idę naprzód, ja nie idę po tej drabinie ku spokoju, ku wolności, ku miłości, bo dla mnie taki program jest, nie? Tylko ja cały czas w tym tkwię. Więc moja, ta wiara z kroku trzeciego, że pozwolę mu, pozwolę mojej sile wyższej. Ona jest taka bezowocna, w ogóle to nie procentuje. I wtedy ja zaczynam cały czas się pogłębiać. Już oczywiście odleciała mnie, no bo tak bym chciała wszystko dobrze powiedzieć, no ale nie da się. Najważniejsze dla mnie teraz jest, żeby nie pielęgnować uraz. O tak powiem najprościej, nie? Że dobrze, one się pojawiają, bo ja jestem niedoskonała, ja jestem tylko człowiekiem, do tego jestem też osobą chorą, która nie ma równowagi. ja mimo, że teraz będzie 10 miesięcy, jak ja trzeźwieję na programie, to ja, cią ja, ciągle, ja ciągle mam rozchwiane te emocje, ja to widzę. I ja z początku się spieszyłam, teraz już wszystko pomału i ja wiem, że ja będę łapała te urazy, bo ja bardzo często zapominam i chcę, żeby było po mojemu, mam te stare przekonania, których się trzymam. Ale ja, ja umiem dzisiaj się zatrzymać i umiem, y, umiem się zatrzymać i nie pielęgnować tych uraz, co nie? Ja umiem, y, tak, zdenerwowałam się, zdenerwował mnie, ale umiem to przyjrzeć się temu, co nie? Staram się nie robić, nie stawać w roli ofiary takiej, że to przez ciebie, bo gdybyś ty tak nie robił, to, to ja bym tego też tak nie robiła, nie? Szukam y, Uczę się też akceptacji strasznie, co jest ciągle powtarzane gdzieś na mityngach. Ja wiem, że ja będę popełniała błędy. Ja, so, ja sobie daję na to przyzwolenie. I jeżeli mam gorszy dzień, że, ja, że, że, że coś zezłoszczę, albo, no nie wiem, kurczę, jakby jakby tutaj przykłap podać, że, że ktoś do mnie źle się odezwie, albo zwróci mi uwagę, i faktycznie i, i odbi, odbija się to na mnie, ale tylko dlatego, bo ja, ja wpuszczam to. I ja, ja już od razu re, reaguję złością, ja jestem przygnębiona, smutna, nic mi się nie chce, myślę, tylko kotuję te myśli. Nie wiem, mi się fizycznie też objawia, serce mi bije, ręce mi się pocą. Czuję się taka, czasem, czasem czuję się jakbym taka była na haju, co nie? No ale to wiadomo, dlaczego tak jest, nie? Ale ja to wiem. I ja, ja, ja zostaję so, sobie w tym, ale nie pielęgnuję tego, nie? Zawsze jak się modlę wieczorem, to modlę się o tą osobę i to naprawdę działa i to, nie wiem, to działa i ja, w to, ja strasznie to wierzę, mi to strasznie pomaga. Ja przy kroku, jak krok czwarty, ja o, oczywiście, powiem słowo, oczekiwałam, ja wiem, że dla mnie siłą wyższą jest Pan Bóg i On mi wybacza. To dlaczego ja mam nie wybaczać? Dlaczego to ma nie działać w drugą stronę? Dlatego, dlatego ja wybaczam, co nie wybaczam. Bo dużo jest takich sytuacji, co nie ma też mojej winy, naprawdę. Takie oczy robię, o co chodzi. Nie wiem, nie było mnie, a tutaj już coś. Ale ja wybaczam, staram się być spokojna. A jeżeli jest coś z mojej winy, no to szybko, szybko mówię przepraszam. Staram się to tak mm, też żartobliwie, z dystansem do tego podejść, żeby nie była też od razu taka spięta, jakaś święta, nie wiadomo jaka, żeby wszystkiego nie brać od razu na, na siebie i taka... Chcę się zmieniać pomału, chcę też być taka, jaka jestem, wesoła, energiczna, ale żeby to wszystko miało taką równowagę, żeby to wszystko miało jak gdyby ręce i nogi, co nie? No, no i, i nie wiem, tym się chciałam podzielić. Myślę, że... Yy, jak postawiłam ten krok czwarty, a to, że go postawiłam, ja się z nim zapoznałam, ale stawiam, stawiam, go, się, stawiam go codziennie i nawet dzisiejsza spikerka dała mi taką motywację i dyscyplinę, bo ja muszę mieć dyscyplinę, bo bez dyscypliny w życiu bym tak daleko nie poszła, nie poszłabym. I to mi daje taką motywację, że sobie przeczytałam krok czwarty, po raz kolejny zajrzałam do wielkiej księgi, co robię to cały czas, ale już dawno nie cofnęłam się tak daleko i fajnie, że, sobie, że zostałam tutaj zaproszona i mogłam się podzielić tym, co mam i naprawdę czuję taką dzisiaj wdzięczność i jak będę wypisywała wieczorem w, zes w swoim zeszycie, no to na pewno to się umieści i pozdrawiam Was wszystkich i dziękuję za wysłuchanie, za